To są informacje polskiego Radia 24. Żołnierz Wotu podejrzany o szpiegowanie na rzecz Rosji wojskowe z Poznania jest zatrzymany. We Wrocławiu drugi dzień obławy na złodziei. Ukradli oni pieniądze z utargu kantoru. Znów atak niedźwiedzia na Słowacji. Drapieżnik zranił biegacza. Ranny jest w szpitalu. Minęła godzina 11. Dorota Wojtalczyk zapraszam. Żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej z Poznania zatrzymany pod zarzutem działalności szpiegowskiej na rzecz Rosji. Taką informację przekazuje Gazeta Wyborcza. Chodzi o radiooperatora z 12 Wielkopolskiej Brygady Wotu. Śledztwo zostało wszczęte na podstawie ustaleń kontrwywiadu wojskowego. Jesteśmy polem działania rosyjskich służb, mówi nam był oficer Agencji Wywiadu podpułkownik Marcin Faliński. Ale oczywiście, no, to nie ma o czym mówić, przecież znamy sprawę żołnierza z Mazur, który no, wyjeżdżał turystycznie na Białoruś, w końcu wyjechał tam już nie żyje. Dlatego Rosjanie czy Białorusini, no, na jedno wychodzi, jeśli chodzi o, o służby, no prowadzą takie działania. A to, że ten żołnierz był radiooperatorem, no to oczywiście, no, też bym szukał zawsze w jednostkach łączności, przecież wiadomo, bez łączności nie ma go. Żołnierzowi vot grozi kara od 8 lat więzienia do dożywocia. Teraz komentarz premiera Donalda Tuska na temat powołania przez prezydenta Rady Nowych Mediów. Dziwicie się, że Karol Nawrocki bierze do swojej Rady Mediów ludzi szerzących rosyjską dezinformację? Dziwne byłoby, gdyby brał takich, co ją zwalczają, napisał szef rządu w mediach społecznościowych. Jednym z członków Rady jest m.in. youtuber Paweł Swiniarski. W 2025 roku, potem jak Rosja wysłała nad nasz kraj drony, sugerował, że za incydentem mogła stać Ukraina. Zadaniem Rady Nowych Mediów ma być m.in. wspieranie działań prezydenta w obszarze transformacji cyfrowej i funkcjonowania rynku medialnego. Jeżeli jakieś państwo udzieli azylu Zbigniewowi Ziobrzej, Marcinowi Romanowskiemu, to będzie nieprzyjazny gest wobec Polski. Tak mówi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. Jak dodaje, jeśli były minister sprawiedliwości i były wiceszef tego resortu, hmm, otrzymają azyl w innym państwie, byłoby to szkodliwe. Każdy, kto jest oskarżony o poważne przestępstwa, oni o takie przestępstwa są oskarżeni, powinni się stawiać przed sądem. Jeśli będą próbowali szukać w innych krajach azylu, to z całą pewnością, gdyby ktoś takiego azylu im udzielił, byłoby to podobnie jak w wypadku pana Urbana, odchodzącego premiera Węgier. gest nieprzyjazny wobec Polski i państwa polskiego. Wstępny wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry. Szefowie klubów parlamentarnych koalicji rządowej złożyli wczoraj w Sejmie. Jest w nim 51. Jeden z zarzutów. W dokumentach jest 117 dowodów. W tej sprawie ma być przesłuchanych blisko 70 osób. Aby pociągnąć byłego ministra sprawiedliwości do odpowiedzialności konstytucyjnej, potrzeba dwóch trzecich ustawowej liczby posłów, czyli 276 głosów. Koalicja rządowa nie ma takiej większości. Teraz Wrocław. Policja nadal poszukuje tam sprawców wczorajszego napadu na konwój z pieniędzmi z kantoru. Doszło do niego w centrum tego miasta. Sprawcy uciekli ze skradzioną gotówką. Nie wiadomo ile było pieniędzy. Trwa obława i śledztwo prokuratorskie. Nie podajemy szczegółów, przekazuje wrocławska policja. Sprawcy doprowadzili do kolizji z pojazdem, który przewoził pieniądze. Wybili w nim szybę, zabrali pieniądze i uciekli innym samochodem. Atak niedźwiedzia na Słowacji. Zwierzę zraniło biegacza, który trenował nad ranem w lesie w Bańskiej Bystrzycy. Mężczyzna trafił do szpitala. 31-latek został zaatakowany nieopodal obserwatorium astronomicznego na wzgórzu Urpin. Zdołał uciec na pobliską stację kolejową, skąd wezwał pomoc. Jak poinformowała policja, mężczyzna doznał obrażeń klatki piersiowej i został przewieziony do szpitala na badania. Na miejsce zdarzenia wezwano zespół interwencyjny, który będzie poszukiwał drapieżnika i monitorował okolice. Władze miasta zaapelowały do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas spacerów i aktywności sportowych na terenach leśnych. Spotkania z niedźwiedziami nie należą na Słowacji do rzadko przed rokiem po śmiertelnym ataku na człowieka rząd w Bratysławie zatwierdził odstrzał 350 niedźwiedzi. Decyzję tę oprotestowały organizacje ekologiczne Wojciech Stoba, Polskie Radio. I jeszcze informacja z Budapesztu. Siedziba nowego premiera Węgier zostanie przeniesiona. Będzie się mieściła w jednym z budynków ministerialnych niedaleko parlamentu w Budapeszcie. Tak zapowiada przyszły premier Peter Modzior. Ustępujący szef węgierskiego rządu miał swoją siedzibę w dawnym klasztorze karmelitanów na Wzgórzu Zamkowym. Tak było od 2019 roku. Wzbudzało to kontrowersje, m.in. z powodu wysokich kosztów przebudowy gmachu. W budynku powstał wtedy du. Może taras Orban pokazywał z niego zagranicznym gościom panoramę Budapesztu. To były informacje Polskiego Radia 24. Pogodne przedpołudnie w centrum i na północnym zachodzie, a w innych regionach sporo chmur i większe przejaśnienia. Miejscami głównie na wschodzie i południu kraju popada deszcz, opady będą przelotne. Na termometrach przeważnie około 16 stopni, miejscami na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie blisko 20 stopni. Chłodniej na Podlasiu tam 10 stopni.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 Podcast Polskiego Radia. Do usłyszenia na stronie podcastypolskieradio.pl i w serwisach streamingowych. Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24. To się nazywa Rada do Spraw Nowych Mediów. Ach, jeszcze ważna informacja prawie 8 minut po 11, cały czas czwartek, 16 kwietnia. Karol Nawrocki powołał wczoraj Prezydencką Radę. W jej skład weszło 27 dziennikarzy, twórców internetowych, wątpliwości. Pokazujemy pewne m, ciekawe zdjęcie na Polskiej Radio 24.pl. No, doradca pana prezydenta. Yy oku zainteresowania prokuratury za martwe dusze na listach wyborczych sprzed lat. No i kandydat, albo właściwie już powołany do rady, youtuber Paweł Sfinarski. Któż to taki? Hmm. Przytaczamy pewne najważniejsze elementy z jego medialnej kariery. Szczególne kontrowersje wywołała jego obecność w radzie. Właściciel kanału y, YouTube'owego jest obserwowany przez ponad milion internautów, publikuje w sieci y, głównie treści o tematyce finansowej, ale niedawno rozszerzył swoją działalność na treści politycznej. I to on pisał na przykład, że te drony, które wleciały w przestrzeń powietrzną we wrześniu 2025 roku, mogą być ukraińską prowokacją. Albo to rosyjski mniej lub bardziej celowy atak, albo to była ukraińska prowokacja, tak wtedy pisał. Ale... Ma jeszcze pewną historię z marihuaną. W jego mieszkaniu w Warszawie była nielegalna plantacja i mamy też zdjęcie z jego aresztowania. To jest materiał dowodowy w tej sprawie. No, ciekawa postać, ale dlaczego nie? Komentarz. Hubert Biskupski, wicenaczelny Super Expressu. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. No dlaczego nie? To i, I panu postawię to pytanie. Wiem, jest w nim cień ironii, ale nikt nie sprawdził, kim jest ten człowiek? Wie pan co, jak patrzę na ten skład tak zwanej rady, to w mojej opinii nie ma tam przypadków. Oczywiście pan Świnarski, czy Swinarski... Swinarski, razie... nawet przeswał. Raz się pisze przez V mm -hmm. raz przez W, y, wzbudza y, zasłużone y, kontrowersje między innymi z powodu y, szerzenia dezinformacji, o której Pani wspomniała, ja tylko dodam, że nask wtedy y, interweniował po y, tych jego takich y, symetrystycznych, to się nazywa fałszywy symetryzm, tak dywagacjach y, dotyczących przekroczenia przestrzeni granicznej powietrznej Polski przez, przez, przez, przez drony, prawda, czy to Rosjanie, czy to Ukraińcy prowokują, żeby wciągnąć nas do swojej wojny, ale jak spojrzymy na skład tej Rady, no to są tam dziennikarze, czy quasi dziennikarze, którzy byli silnie związani z Byłą formacją rządzącą, ale są tam na przykład szef mety, jest lobbysta TikToka czy lobbysta Google'a. Nie sądzę, żeby ktokolwiek przeoczył, kim jest pan Swinarski, czy pan Gabler, albo pan Kędzierski. Skład tej Rady jest wynikiem konkretnych działań, i konkretnych celów. No ale przecież dlaczego nie, prawda? No my sobie będziemy komentować, Rada będzie działać. No w takiej całą rzeczy, części, prawda? Ta Rada w takiej, nie ma większego, żadnego większego znaczy, wpływu, oprócz, to znaczy, nie wiem, będą robić panu może... prezydentowi przegląd prasy? mogą szeptać prezydentowi do ucha różne, różne rzeczy, choć jeżeli chodzi o te lobbystyczne działania, to tam takich szepczących jest może być znacznie, znacznie, znacznie więcej. No to kierunek jest dość prosty. Tak? Patrzymy na te techy, które dominują przestrzeń medialną, są w dużym stopniu niekontrolowalne, prawda, wywodzą się poza TikTokiem. Ze Stanów Zjednoczonych. No i prawda, Amerykanie dbają o swoje interesy. Wielokrotnie pokazywali, że potrafią dbać o interesy Google, Meta czy korporacji zajmujących się przewozem na aplikacje. Mhm. Rada Nowych Mediów to gremium stanowiące zaplecze eksperckie prezydenta w obszarze transformacji cyfrowej, funkcjonowania rynku medialnego, wyzwań związanych z rozwojem nowych technologii. Cytuję. Do zadań będzie należało diagnozowanie kondycji współczesnych mediów, ocena ich wpływu na społeczeństwo oraz formułowanie postulatów, dobrych praktyk i propozycji rozwiązań, w tym również o charakterze systemowym. No, e, Panie Swinarski do pracy. W takim razie czekamy na postulaty o charakterze systemowym. Tych rad jest wiele, patrzę na stronę pana prezydenta, jest taka do spraw młodzieży, rodziny, demografii, zdrowia, rolnictwa, do spraw kombatantów, osób represjonowanych i działaczy opozycji antykomunistycznej, Rada Nowych Technologii i Cyfryzacji itd. Tak tak no czekamy, jak będzie jakaś aktywność, to będziemy ją komentować. Za dwie godziny niecałe ma posłowie Prawa i Sprawiedliwości mają się stawić u prezesa Jarosława Kaczyńskiego, a to w związku ze stowarzyszeniem założonym przez Mateusza Morawieckiego. Co się może wydarzyć pana zdaniem? Wszystko może się wydarzyć. Może dojść do e, rozłamu, e, a może e, też e, zostać zrealizowany scenariusz, który będzie polegał na łagodzeniu tych nastrojów, chociaż ostatnie dni czy ostatnie tygodnie, wskazują na to, że idzie tam w sensie w Prawie i Sprawiedliwości na bardzo silne zwarcie, i przykładem tego były te słowne, słowne potyczki polityków czy byłych polityków Prawa i Sprawiedliwości w przestrzeni medialnej i później decyzję y, partii o tym, żeby zakończyć y, tego typu działania. Y, wczoraj bodajże pojawiła się w przestrzeni medialnej informacja, że Jarosław Kaczyński będzie chciał zabronić y, politykom, posłom, y, PiS członkom PiSu tworzenia y, stowarzyszeń. No, jak wiemy, wczoraj powstało to stowarzyszenie i dzisiaj już wiemy, że w jego skład weszło co najmniej 50 polityków Prawa i Sprawiedliwości. No, są ludzie związani z Mateuszem Morawieckim, są posłowie, europosłowie, ale to też są samorządowcy, burmistrzowie czy prezydenci, prezydenci miast. I dla Jarosława Kaczyńskiego to jest gigantyczny problem. On wynika z jego decyzji czy z decyzji kierownictwa partii, żeby skręcić mocno w prawą stronę, żeby to m.in. innymi, Przemysław Czarnek był twarzą Prawa i Sprawiedliwości i był promowany jako potencjalny przyszły, przyszły premier. I ten wyścig, ta rywalizacja pomiędzy PiS-em, a dwiema konfederacjami o wyborców prawicowych i skrajnie prawicowych, którzy to zaczęli na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy odchodzić z PiSu, czy przerzucać swoje głosy z PiSu na jedną bądź drugą konfederację, no okazała się chyba, oczywiście do wyborów mamy półtora roku, niezbyt rozsądną strategią dla, dla PiSu. No tak, ale to prezes Kaczyński nie wiedział, że jak będzie deprecjonował Mateusza Morawieckiego i odsuwał go od najważniejszych procesów decyzyjnych, od tworzenia programów gospodarczych i jak będzie go wykluczał z listy potencjalnych kandydatów na premiera, to tak to się skończy? Ale wie pani, Jarosław Kaczyński jest wytrawnym graczem w polityce i jest od lat 40, tak, bez mała Prawem i Sprawiedliwością kieruje od samego początku i jakby z całym szacunkiem dla Mateusza Morawieckiego, to on takich Mateuszy Morawieckich miał kilku albo kilkunastu na przestrzeni swojej, swojej działalności, żeby tutaj przypomnieć chociażby Beatę Szydło, tak, która z dnia na dzień, przecież uwielbiana przez Polaków, z bardzo dobrymi notowaniami, z bardzo dobrą kampanią wyborczą, przestała być premierem po to, żeby zostać wtedy wicepremierem bez teki do spraw, już nie pamiętam, jakichś społecznych bodajże. No i, i takie, taka, taka, taka polityka polegająca na dzieleniu i rządzeniu do tej pory zdawała, zdawała egzamin. Jarosław Kaczyński przez... Całe swoją, całą, cały okres kierowania pisem dbało o to, żeby na prawo odpisu nic nie wyrosło. Okazało się, że na przestrzeni ostatnich kilku lat wyrosła z jednej strony Konfederacja Mencena i Bosaka, z drugiej strony rosnąca w siłę Konfederacja Grzegorza Brauna. Jak spojrzymy na tę geografię wyborczą czy mapę wyborczą, no to widzimy, że w dużym stopniu wyborcy Brauna to są wyborcy rozczarowani polityką Prawa i Sprawiedliwości i odchodzący. I stąd zapewne ta strategia. Ja oczywiście nie siedzę w głowie Jarosława Kaczyńskiego. Nie wiem, jakie tam procesy zachodzą myślowe ani jakim tokiem rozumowania kierowało się kierownictwo PiSu. Ale najprawdopodobniej uznano, że Mateusz Morawiecki nie odejdzie, bo nie ma gdzie odejść, bo nie ma własnej struktury, nie ma własnych pieniędzy. Odcięty od tych dwóch podstawowych narzędzi, które pozwalają wygrać wybory, będzie skazany na porażkę. To, co się stało wczoraj i to, co się dzieje dzisiaj, no oczywiście my za tych kilka godzin będziemy znacznie... Mogę więcej się. wiedzieć, jasne, być, bo być, jeden z tak, takich ważnych być, być argumentów, może. który jeszcze pada, to jest taki, że ci, którzy wejdą do Stowarzyszenia Morawieckiego, nie mogą liczyć na miejsca na listach Prawa i Sprawiedliwości, ale nie ma takiego twierdzenia czy deklaracji, której nie, nie można zreformować, delikatnie wystarczy, mówiąc. Tak. Wystarczy przypomnieć sobie y, dzieje i losy Zbigniewa Ziobry czy Jacka Kurskiego, którzy wychodzili z spisu rzucali na ten PiS gromy, po czym wracali i odgrywali może nie w samym pi, chociaż w PiSie, tak? Czy bardziej w Zjednoczonej Prawicy odgrywali kluczowe, kluczowe znaczenie. więc to, co dzisiaj powie Jarosław Kaczyński 16 kwietnia nie będzie miało wielkiego znaczenia, nie wiem, w październiku roku przyszłego, kiedy najprawdopodobniej wybory się się, się odbędą, bo y, oczywiście y, Mateusz Morawiecki wykazuje niezwykłą determinację, y, zarówno objeżdżając kraj, organizując y, spotkania wyborcze. Dzisiaj zostało zapowiedziane kolejne spotkanie. Na te spotkania przychodzi dość duża grupa osób, prowadzi rozmowy z politykami y, Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale no, to, co jest w polityce najważniejsze, są najważniejsze w partii, to są pieniądze i do wygrania wyborów potrzebne są struktury i yy, Ale pieniądze on to robi, i... panie redaktorze. Pieniądze ma, Aściś? prawda? Jaki? Skąd, przepraszam. N no, możemy się domyślać. Y, skąd, ale, ale nie, nie. O jakich, o jakich pieniądzach pani, pani redaktor mówi? O prywatnych pieniądzach? Y, y, prywatnych to po pierwsze nie do końca można je inwestować w takie przedsięwzięcia, ale też, no, y, y, prawda? Y, pytania, które stawiał no, Jacek Hanukowicz, który rozpracowywał RARS. Y, jedno z nich brzmiało, czy przypadkiem pieniądze, bo cały czas brakuje potężnej y, kwoty w sprawie, nie wiadomo co się stało z dużą kwotą w sprawie Między innymi Pawła Szopy. No i Jacek no też, Harukowicz mówi, może to, żyjemy, ale powątpiewa nieco. Żyjemy w kraju jednak mimo wszystko praworządnym w miarę i demokratycznym, w którym to nie może deus ex machina pojawić się ktoś, kto wrzuci na wybory kilkadziesiąt milionów z niewiadomego Jasne. źródła. Mamy partie polityczne zarejestrowane, które otrzymują subwencje, tak jak Prawo i Sprawiedliwość, bardzo wysoką subwencję. Politycy czy posłowie otrzymują pieniądze na prowadzenie biur poselskich i na swoją, swoją działalność. Te pieniądze można wykorzystywać. Oczywiście można organizować zbiórki do określonej, do określonej kwoty. Natomiast... No, Pozycja startowa PiSu jako formacji największej, bądź co bądź w parlamencie i uzyskującej największe, największą, przynajmniej formalnie dotację, bo jednak tej dotacji całej nie dostali, ale teoretycznie te pieniądze mogą, mogą dostać, część z nich dostali, a pozycja wyjściowa Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego który na wyjściu nie ma żadnych środków, tak? no Oczywiście tam jeden, drugi, piąty i pięćdziesiąty piąty poseł może się zrzucić po tysiąc czy, czy, dwa czy, czy, czy ciut więcej pieniędzy, ale to nie wystarczy, żeby, żeby wygrać wybory parlamentarne. Mhm. Panie Konfiteracja... redaktorze, tak, tak, proszę, bo jeszcze chciałam o Paulinę Konf... kloskę zapytać, bo kłopoty też po drugiej stronie. Konfederacja na przykład Panów Bosaka i Mencena przez lata budowała, budowała lokalne struktury, Stąd też ich całkiem duży sukces wyborczy. Jestem ciekawy, jak będzie wyglądał wynik, realnie wynik wyborczy Konfederacji Brauna, która się składa z takich, mówiąc najdelikatniej wolnych, wolnych elektronów, takich nie wiem no postaci, nazwijmy to, medialnych czy zdobywających rozgłos w przestrzeni social mediowej, ale Brown nie ma nie ma struktur politycznych. A przypomniał mi pan o Grzegorzu Brownie, bo publikujemy na Polskiej Radio 24.pl wynik badania Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, która sprawdziła nasze preferencje w potencjalnym wyścigu prezydenckim i wynika z tego badania... Że Karol Nawrocki i Radosław Sikorski cieszą się niemal identycznym poparciem. To jest rząd 37/7 Nawrocki, 37/1 Sikorski. A na trzecie miejsce, co prawda, wynik jest mizerny w porównaniu z tymi dwoma, ale 6,2% wspomniany przez pana Grzegorz Braun. Tuż za podium znalazł się lider Konfederacji Sławomir Mencen. Jak on to robi, Braun? Wie państwu, ja bym po pierwsze z pewnym dystansem podchodził mm -hmm. do, takich, do takich wyborów. A do takich, wynik w ogóle do, do, do pytania postawionego przez sondażownię, prawda? No, Na tym to, etapie. To, jest, no, to, no, to jest zabawa, tak? To jest czysta zabawa. Nie, ma nie mamy deklaracji osób, które mogłyby, czy chciałyby startować. Jasne, ja rozumiem rolę, rolę mediów, no Powiedzmy, że to jest zabawa publicystyczna, natomiast wracając do tego kluczowego pytania, to y, odpowiedzi są poniekąd y, dwie. Po pierwsze, Braun, z przykrością muszę to stwierdzić, odpowiada na y, potrzeby części elektoratu, który w jakiś sposób był do tej pory wykluczony. To też wymagałoby zapewne dokładniejszej socjologicznej analizy tego tego, tego lektoratu, bo ja niczego takiego nie widziałem. Oczywiście możemy spojrzeć na przepływy, ale one też rzadko kiedy są y, analizowane. Y, czyli y, tego szowinizmu, antyukranizmu, antyeuropeizmu, y, rusofilstwa, antysemityzmu. Y, a z drugiej strony y, Braun y, działa, funkcjonuje poprzez... Y, Prowokacje medialne. Uh -huh. W mojej opinii niektórzy uważają, zastanawiają się, czy on jest y, do końca y, zrównoważony, czy nie jest zrównoważony. Każdy, kto z nim kiedykolwiek rozmawiał, a ja miałem taką okazję, to stwierdzą, że to jest cholernie inteligentny człowiek. Oczytany, posiadający niezwykłą wiedzę, potrafiący snuć wątki, włączyć wątki i snuć opowieści. Natomiast w moim przekonaniu on jest absolutnie cyniczny i te mhm. jego akcje z gaśnicami, z lekarkami, z choinkami itd., itd., te happeningi, jeśli to tak można określić, są absolutnie zresztorowani. Tak Panie redaktorze, to ja? jeszcze y, przepraszam, że tak radykalnie w słowo, ale chcę zdążyć z panią minister Pauliną Henning-Kloską. Myśli, y, myśli pan, przepraszam, że rządząca koalicja czy, czy sejmowa większość odwoła własnego, albo inaczej, nie ocali własnego ministra? Nie, myślę, że y, taki scenariusz jest bardzo mało y, prawdopodobny. Mimo tych animozji pomiędzy dwiema paniami, które jeszcze niedawno były w jednej formacji i mimo, mówiąc najdelikatniej, nie najlepszymi notowaniami i osiągnięciami pani Henning-Kloski, wydaje mi się to wręcz nieprawdopodobne. No ale jak pan zauważył, to pierwsze spotkanie premiera w tej sprawie z Katarzyną Pełczyńską na Łęcz a potem wspólne spotkanie i rozmowa jest dowodem na, na to, że podziały nie zostały zakopane. Zresztą za wcześnie jeszcze na to, żeby panie zaczęły się w jakikolwiek sposób porozumiewać ze sobą, taki konstruktywny. Znaczy za dużo słów padło. Bo, po, znaczy słów padło bardzo dużo. Tam mówiąc kolokwialnie, nigdy nie, było, nigdy nie było chemii, ale polityka polega między innymi na tym, że współpracuje się z osobami, których się serdecznie nienawidzi. I to nawet w ramach własnego ugrupowania czy w ramach własnej koalicji takich animozji pomiędzy Polską 2050 czy pomiędzy Koalicją Obywatelską a Lewicą na przykład też jest cały, cały szereg tych złośliwości pomiędzy Lewicą a PSL-em które się pojawiają na przykład na Liksie na, na, na czy w różnego rodzaju wypowiedziach. No nie wiem, jak na przykład ktoś śledzi wypowiedzi pani poseł Żółkowskiej, to czasami można odnieść wrażenie, <głos> że ona jest w ogóle w opozycji tak, do, tego, no tak. do, te, do, tego, do tego rządu. Natomiast jakby nie wpływa to na działanie silnika. Ko koalicja, Yy, znaczy nie ma alternatywy. Myślę, że ci politycy są na tyle yy, rozsądni, że wiedzą, że szczególnie mówię o tych obu paniach, który, za którymi nie stoją żadne formacje, które miałyby 10, 50 czy 80 One za nimi stoją formacje, które tak naprawdę nie istnieją i nie przekraczają, a nawet się w ogóle nie zbliżają do progu wyborczego, ani nawet do tego progu, który uprawnia do otrzymania y, zwrotów. Y, Musimy za, kończyć, za, panie redaktorze. Bardzo panu dziękuję za komentarz. Hubert Biskupski, y, wicenaczelny Super Expressu, z nami. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję i ślicznie się, się. Reklama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 Minęła 11.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Skład powołanej przez prezydenta Rady Nowych Mediów nie jest przypadkowy. Tak uważa nasz gość Hubert Biskupski, wicenaczelny Superekspresu. Jednym z jej członków został Paweł Sfinarski, youtuber znany z prorosyjskich i antyukraińskich poglądów.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 Blisko 30-osobową Radę Nowych Mediów Karol Nawrocki powołał wczoraj. Ma ona między m.in. wspierać działania prezydenta w obszarze transformacji cyfrowej i funkcjonowania rynku medialnego. Mateusz Morawiecki wchodzi do gry o przywództwo na prawicy. Tak uważa politolożka Magdalena Nowak-Paralusz. Były szef rządu ogłosił powstanie stowarzyszenia o nazwie Rozwój Plus. W jego skład wchodzi prawie 40 posłów Prawa i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki potrafi wykorzystać swój potencjał, mówiła politolożka na naszej antenie.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 za półtorej godziny zaplanowano konferencję prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego. Studenci z całego kraju ponownie łączą siły, aby dać chorym na nowotwory krwi szansę na nowe życie. Na blisko 70 uczelniach w całym kraju trwa akcja fundacji Helpers Generation. Polega ona na rejestracji w Światowej Bazie potencjalnych dawców szpiku. Studenci białostockich uczelni mogą wziąć udział w akcji do soboty. To bardzo ważne, żeby pomagać innym, zwłaszcza, że to bardzo mały gest, który można uratować życie tak naprawdę. Fajna inicjatywa i warto pomóc, bo jednak to się okazuje nie być takie straszne. Dla nas to jest tylko 7 minut, a dla kogoś całe życie na nowo. To 17. akcja Helpers Generation. Dzięki studentom do tej pory do bazy dołączyły ponad, dołączyło ponad 180 tysięcy osób. Dzień w Polskim Radiu 24. 11.33 i jeszcze króciutko w nawiązaniu do informacji z naszego serwisu informacyjnego. Stowarzyszenie Rozwój Plus Morawiecki wchodzi do gry o przywództwo. Polecamy Państwu podsumowanie i polityczną analizę sytuacji, z którą się mierzymy. Ona jest na polskiej radio 24pl Za niecałe pół godziny rozpoczną się uroczystości pogrzebowe Jacka Magiery przed Katedrą Polową Wojska Polskiego w Warszawie z Anna Orzeł. Dzień dobry Aniu. Dzień dobry. Faktycznie. Mhm. No nie, właściwie to nie, wiem, właściwie to nie wiem o co zapytać, bo ja to jest taki nie moment, mogę się że... z tą sytuacją pogodzić od wielu, wielu dni, więc... To jest taka, taki moment, taka sytuacja i takie okoliczności, że trudno jest pytać, trudno jest odpowiadać, trudno jest to oswoić. Um. To jest tym trudniejsze, że Jacek Magiera był niezwykłym człowiekiem, który wokół siebie gromadził ludzi, bo miał dla nich czas, bo ich szanował, bo ich wspierał i oni dzisiaj wszyscy tutaj mu to oddają. Przed katedrą gromadzi się coraz więcej ludzi, którzy chcą pożegnać trenera Jacka Magiera, przyjaciela Jacka Magierę. Yy. Oczywiście poza najbliższą rodziną są jego przyjaciele i z Częstochowy i z Wrocławia i z wielu, wielu innych miejsc, z którymi był związany zawodowo. I tak jak mówiłam, był szanowany, był lubiany, był autorytetem, miał serce dla młodych, miał dla nich czas, dlatego nie mogło tutaj dziś zabraknąć młodych zawodników Legii. Legenda polskiej piłki. Dużo osiągnęła w swoim życiu i przyszliśmy się pożegnać. A znałeś go? Osobiście nie. Ale słyszałeś? Słyszałem, nie wiedziałem. Bardzo miły dla osób, był bardzo przyjazny, słyszałem. Był empatyczny, był wrażliwy na tak, to, co tak, dzieje tak. się z innymi. A powiedz mi, ty jesteś zawodnikiem, grasz? Tak. A tak. no to była taka osoba, która wspierała, pomagała. I ogólnie dobry człowiek to był. Myślę, że bardzo ważne i dla całej polskiej piłki nożnej i dla klubu, w ogóle dobry dla młodzieży, dla wszystkich, że bardzo dobry trener. Niestety nie miałem osobiście szansy się poznać. Ale no, słyszałem, że bardzo dobry człowiek. Oczywiście są kibice, trudno, żeby było inaczej, dlatego że cenili Jacka Magierę za profesjonalizm i cenili go za spokój. To był człowiek, który zawsze trzymał nerwy na wodzy, który kierował się w życiu zasadami, który był uczciwy, sprawiedliwy. Oni to widzieli, obserwowali go w Legii, ale i w innych klubach, więc są dzisiaj tutaj licznie, mają szaliki, wyglądają inaczej inaczej niż zawsze, bo nawet strojem chcą mu dzisiaj oddać szacunek. Czekaliśmy tutaj na ten, pożegnać pana Jacka Magierę. Pan Jacek Magiera był bardzo ważnym człowiekiem dla, dla Legii i akurat polskiej piłki. No co no, wzór do naśladowania dla, dla młodych piłkarzy i no, ogólnie wzór, dla, wzór po, po, po prostu dla, dla ludzi moim zdaniem. Wzruszyłeś się? Trochę. Klubowi będzie go bardzo brakować, wszystkim ludziom. To była bardzo ważna osoba do Legii. Ech, dla legi. Na mnie był no, więcej niż człowiekiem, bo bym po prostu bohater. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o 14.30 tuż po mszy w katedrze o 14.30 na Wojskowych Powązkach. Mhm. Patrzę Aniu na zdjęcia, bo one już w sieci. Bardzo wiele osób zbiera się przed katedrą polową Wojska Polskiego. Może i państwo będą mieli szansę Dołączyć. Niesamowity sportowiec, niesamowity trener. Eee, I Ann... człowiek niezwykły. I człowiek także. Co najważniejsze, kierujący eee... się w życiu zasadami. Mm -hmm. Anna Orzeł, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Gość Polskiego Radia 24. Michał Bruszewski, defense 24. Teraz z nami. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam Państwa, witam Panią, witam słuchacze Polskiego Radio. Już trochę ochłonął Pan po wyborach na Węgrzech, to znaczy już zaczyna się Panu w głowie układać jakiś scenariusz najbliższych miesięcy związany m.in. z unijnymi relacjami w sprawie Ukrainy? Nie, Pani, to jest bardzo przykra transformacja polityka, jakim był Viktor Orban, który zaczynał od postulatów antyrosyjskich, antysowieckich. W swojej polityce, a skończył na takim ostatnim w zasadzie bastionie prorocyjskości w Europie, gdzie jednak blokował wiele pomocy, takiej politycznej raczej niż jakiejś wojskowej dla Ukrainy. Była duża antagonizacja. Przypomnę, że jego minister spraw zagranicznych, minister jego gabinetu jako jedyny polityk europejski pojechał na Kreml w czasie wojny i rozmawiał z Ławrowem. I na pewno obiecujące jest to, że prawdopodobnie przyszły premier Węgier, pierwsze co powiedział, to jakby zadeklarował, że pierwsza wizyta zagraniczna będzie w Polsce, no jest to bardzo obiecujące, bo my chcemy mieć przede wszystkim dobre relacje polsko-węgierskie, ale no jednak te wybory pokazały, że sami Węgrzy chcą zmiany i myślę, że też widać to, że poszedł w tą stronę właśnie, taką prorosyjską, częściowo to zrobił sobie sam polityczną krzywdę, no i jakby werdykt wyborców był jednoznaczny. Zwłaszcza wobec ujawnionych przez dziennikarzy, także polską dziennikarkę treści rozmów Petera Syjarto i samego Wiktora Orbana z rosyjskimi przyjaciółmi, w sprawie przekazywania informacji, współpracy itd., itd. Nie, to jest bardzo dziwna sytuacja. Zwłaszcza, że przecież e, m, mają piękną historię Węgrzy walki z sowiecką okupacją. E, więc to bardzo trudno jest mi w ogóle zrozumieć, co kierowało Wiktorem Orbanem. Nawet ta idea wielkich Węgier czy mniejszość węgierska na Ukrainie to jednak to nie jest argument za tym, żeby prowadzić taką politykę, zwłaszcza, że naprawdę nie było żadnego problemu, żeby relacje węgiersko-ukraińskie były poprawne bo w mniejszości węgierskiej na Ukrainie dzieje się krzywda, a opozycji politycznej w Rosji, Ukraińcom ze strony rosyjskiej, innym nacjom dzieje się krzywda. Więc jakby ja, nie, ja kompletnie nie kupowałem tej argumentacji, że to była jakaś racjonalna polityka ze strony Orbana. To był jakiś pomysł na politykę, który po prostu się nie udał moim zdaniem. No pewnie byliby tacy, którzy by uznali, że jednak w mniejszości węgierskiej dzieje się pewna krzywda, choćby dotycząca możliwości oficjalnego, formalnego używania języka węgierskiego, ale Władimir Załęski wykonał dość ciekawy ruch, bo jeszcze przed wyborami spotkał się z tą mniejszością, no i na tym polega... Dyplomacja, dyskusja i możliwość wywierania też e, tego miękkiego wpływu, że teraz e, Peter Modzior będzie mógł rozmawiać z Włodymerem Załęskim na ten temat. Nawet stawiając pewne warunki, bo mamy pełną świadomość, że bezwarunkowo to się nie odbywa. Nie ma symetrii, to znaczy mniejszość na przykład tatarska na Krymie została albo zamknięta w więzieniu, albo wysłana na front, żeby zginęła komisja remontnie. Mniejszość węgierska na Ukrainie, to są przede wszystkim obywatele Ukrainy i oczywiście ja jestem za tym, żeby na przykład Polacy na Ukrainie mieli jak najwięcej praw, jak najwięcej swobód, ale też rozumiem rację państwa ukraińskiego, które wszystkich obywateli bez względu na to kim, w jakim języku mówili ich rodzice i tak dalej, wciela do wojska i walczą na wojnie Przecież też Węg Węgrzy z Ukrainy walczą też na froncie i też bronią tego państwa, więc jakby y, przy wszystkich oczywiście mankamentach jednak nie da się porównać tego do Rosji, a z tą Rosją cho chociażby no, część tego gabinetu Orbana próbowało można powiedzieć politycznie flirtować, no, to skończyło się jak się skończyło. E, natomiast też pamiętajmy, że w całej Europie toczy się wielka gra, państwa mają różne interesy i tutaj też troszkę na obronę Węgier, ponieważ to, że miały włos odrębny w różnych sprawach, no, to też nie jest źle. Na tym polega układ międzynarodowy, że szanujemy tego rodzaju tego rodzaju głosy i zdarzają się kwestie, w których są państwa, które zgłaszają to weto. No, ale w tym wypadku, no to było dla Europy Środkowo-Wschodniej, no to było niezgodne z interesem nie tylko Węgier i Polski, ale także innych państw przecież, tak? Projekt Nord Stream, który omijał całą Europę Środkowo-Wschodnią, uderzał przez państwa bałtyckie. Także Białoruś, która przeznajduje znajduje się w rękach rosyjskich, ale znajduje się dlatego, że właśnie. Rosjanie między m.in. przez Nord Stream, mogli naciskać na władze w Mińsku, żeby były coraz bardziej podległe. I tutaj też oczywiście wchodzi w grę Ukraina. Więc yy, w Europie, w wschodniej toczy się wielka gra. I dobrze by było, żeby ta nowa władza na Węgrzech właśnie jakby grała w tym jednym obozie razem z nami. My się zastanawiamy, jaki wpływ, wynik wyborów na Węgrzech może mieć na otoczenie, także, yy, także na Polskę. Yy, 19 kwietnia to jest niedziela. Tak? Dobrze mówię. Um, ósmy w ciągu ostatnich pięciu lat wybory parlamentarne w Bułgarii. W przeciwieństwie do poprzednich głosowań tym razem um, wyłoniony zostanie zdecydowany um, zwycięzca, ale faworytem sondaży jest nowe ugrupowanie na scenie politycznej. Konserwatywno-socjalna postępowa Bułgaria. To z pewnością także strefa rosyjskich wpływów. Czy Bułgaria się oprze? Nie wiemy tego. Y Musimy poczekać. Tego, tego nie wiemy, natomiast e, oczywiście w naszym interesie jest to, żeby Bułgaria także była w tym e, obozie dającym e, opór Federacji Rosyjskiej, pomimo tego, że władze e, bułgarskie, państwo bułgarskie jest bardzo często określane jako państwo rusofilskie, co też wynika w pewnym sensie z historii tego państwa. Natomiast podobnie jak Serbia, która też była nazywana takim państwem, za kulisowo wspierają Ukrainę. E, chociażby amunicja z Bułgarii czy z, z Serbii mhm. trafiała. Więc jakby oficjalnie bardzo często uznali się te państwa zareusofilskie, ale zakulisowo one prowadzą bardzo często zgodną z nami politykę. Więc ja bym też tutaj nie przesądzał, ale oczywiście życzę Bułgarom, żeby wybrali prozachodnie władze, bo to jest w interesie całej Europy. No tak, o ile lider zwycięskiego ugrupowania poprzestanie na postulowaniu, cytuję, normalizacji stosunków z Rosją i nie będzie przychodził do takich czynów jak Viktor Orban, czas pokaże. Ile może potrwać odzyskanie czy, czy uwolnienie rekompensaty, unijnej rekompensaty dla Polski, którą blokował Viktor Orban za sprzęt przekazany Ukrainie? Jak pan sądzi? Chodzi Bardzo o 2 miliardy euro. Bardzo trudne pytanie. Mam nadzieję, że oczywiście jak najszybciej. Natomiast e, młyny biurokracji europejskiej mielą powoli, więc obawiam się, że, że jednak to trochę potrwa. E, ale to jest właśnie to, co pani redaktor wspomniała, to jest kolejne potwierdzenie, że ta polityka Orbanowi wymknęła się spod kontroli. Ja zresztą bardzo często porównuję to, bo do polityki Erdogana Turcji też przezrzucano, że jest prorosyjska, ale zauważmy, że każdą decyzję, którą w ten sposób nazywano Erdogan od razu balansował decyzją, którą możemy nazwać odwrotnie. Przecież wieszczono nawet wojnę turecko-rosyjską, bo Turcy zestrzelili rosyjski myśliwiec jadący, znaczy leczący walczyć z rebeliantami w Syrii, tak? Więc, e, no mamy... i naruszył turecką przestrzeń powietrzną, został Otóż zestrzelony to. i tak naprawdę no, były ekonomiczne reperkusje tego w różnych sferach, ale jakiegoś odwetowego militarnego działania nie było. I ten przykład był, jest nawet do tej pory bardzo często powtarzany e, przez tych, którzy uważają albo są za no, bardziej zdecydowanymi działaniami przeciwko taki, takim aktom jak na przykład e, rosyjskie drony na terytorium Polski. Tak i tutaj właśnie jeszcze chciałem, chciałem dokończyć ten wątek, bo mhm. Turcja oskarżona o prorosyjskość, tak jak pani doktor słusznie zauważyła, potrafiła zestrzelić rosyjski samolot, ale nie tylko, dlatego że zobaczmy jakie relacje... Turcja ma z Ukrainą, a jakie relacje miał Orban? To jakby Erdogan stara się prowadzić politykę właśnie pewnego balansu, o co jest oskarżony, ale ten balans jest w interesie zarówno Europy, jak i samej Turcji, zwłaszcza w basenie Morza Czarnego, gdzie Turcja coraz ostrzej, coraz ostrzej stara się Rosję blokować. Orban nie, nie używał balansu, tylko postawił na tą kartę rosyjską. No, trudno się dziwić, że przegrał. No, Tak, ale wracam do pytania, co dalej, bo Peter Modzior potrzebuje sprzymierzeńców w Komisji Europejskiej, żeby walcząc o KPO jednocześnie wydłużyć terminy zrealizowania kontraktów i wydania tych pieniędzy. On tego bardziej potrzebuje niż my. Z pewnością tak. Jestem też ciekaw, jak zmiany, bo zdaje się Fidesz rządził 16 lat, więc rozumiem, że było bardzo dużo zmian ustrojowych, które ludzie Orbana prowadzili i jak bardzo inna będzie ta władza, czy to będzie pewien obóz kontynuacji z pewną korektą polityki zagranicznej, co też nie byłoby najgorsze, czy to będzie rewolucja polityczna, tak? Więc jakby ja też nie czuję się ekspertem od polityki węgierskiej, mamy wybitnych fachowców zajmujących się właśnie grami, natomiast no sam jestem ciekaw, na ile ten nowy obóz polityczny z bardzo wieloma przyszłymi, nowymi posłami, którzy startowali, na ile to będzie właśnie rewolucja wewnętrzna politycznie, a na ile po prostu taka lekka korekta, bo tak naprawdę y, największym problemem to była właśnie ta polityka prorosyjska. Tutaj wrócę do tego, co mówiłem przed chwilą. Um, a Donald Trump, um, obserwuje pan z pewnością to, co się Dzieje ostatnio. Podobają się panu te grafiki? Ja wiem, to ja próbuję tak trochę zmniejszyć ciężar naszej rozmowy, choć zdaje się, że byłoby trudno. Jeżeli Trumpowi wydaje się, że jest Jezusem, to raczej bym stwierdził, że bardziej takim Jezusem, który przybył z Meksyku. Jest to, jest to profanacja oczywiście i jednak bardzo zły sygnał, jeżeli chodzi o rozbujane ego, egocentyzm tego polityka. Te tłumaczenia, że on myślał, że na tej grafice jest lekarzem i że ona została usłnięta, albo tłumaczenia J.D. Vansa, że myślał, że to jest taki głupi żart i tak dalej. Powiem tak, wojna jest zbyt poważnym przedsięwzięciem, ponieważ giną na niej ludzie, żeby zachowywać się jak w studiu Jerry Springer Show, a niestety tą wojnę z Iranem Trump prowadzi tak, jak byłby to... Taki, przepraszam za słowo, sit show, typowy, amerykański w telewizji, tak się wojny nie prowadzi, bez względu na jej rezultat, bez względu na to, czy się udało wprowadzić te zmiany polityczne w Iranie, czy nie, czy, czy możemy ocenić, czy Stany Zjednoczone przegrywają tą wojnę, czy wygrywają. Tutaj oceny są różne, bo wojnę też można przegrać, ale prowadzić ją w, tej styl, w tym stylu jest to niestety karygodne. Jest jeszcze kwestia 90-miliardowej pożyczki dla Ukrainy. No liczymy na to, że i tu sprawa się wyjaśni. Chociaż sam Peter Modior, ja wiem, trochę... Znaczy bazujemy na deklaracjach, przypuszczeniach, konkrety pokażą, prawda? Czy konkretne decyzje pokażą konkretny kierunek. On mówi, że nie będzie blokował tej pomocy, ale jednocześnie nie będzie się do niej dokładał w największym uproszczeniu. No ale te 90 miliardów euro, no bez nich Ukraina, bez tej pożyczki Ukraina nie będzie mogła normalnie funkcjonować. I to już nawet nie jest kwestia czasu, tylko kwestia być albo nie być. Tak, no, największym zagrożeniem wojny o Iran jest to, że my nie znamy rezerw y, y, amunicji, rakiet i przeciwrakiet nowoczesnych produkowanych przez przemysł amerykański, bardzo drogich środków, y, czy to obrony, czy to napadu powietrznego. Y, my nie wiemy tak naprawdę jaki rezultat tej wojny jest, jeżeli chodzi o te amerykańskie rezerwy. Moce produkcyjne przemysłu zbrojeniowego amerykańskiego są duże, oczywiście, ale to nie jest produkowanie długopisów. Tak? Tutaj potrzeba lat na produkcję tego rodzaju broni. I obawiam się, że ta wojna o Iran, która w zasadzie ona z perspektywy amerykańskiej opierała się wyłącznie o jak najdroższe środki amunicji, czy w ogóle pojazdów, czy, czy jakiejkolwiek sprzętu, czy uzbrojenia, to teraz wraz z sojusznikami w regionie, którzy wystrzelali swoje przeciwrakiety, teraz przemysł amerykański będzie musiał oczywiście tutaj w priorytecie, w pierwszym rzędzie zaspokoić potrzeby operacyjne Stanów Zjednoczonych, a powtórę sojuszników, ale w Azji, a nie w Europie. I to jest bardzo duże ryzyko, że ta wojna z perspektywy Ukrainy była bardzo, bardzo kosztowna. Ale też na, na obronę Stanów Zjednoczonych powiem tak, że jednak a, Ukraińcy prowadzą skutecznie obronę, między innymi dzięki Starlinkom, i tutaj Amerykanie nie tylko, że cały czas dostarczają usługi Starlink dla wojsk ukraińskich, to jeszcze wyłączyli Rosjan. I to było, prawda, całkiem niedawno temu udało się to zrobić. Dodajmy, wyłączyli tych, którzy nielegalnie się pod Starnika podpinali. Tak, znaczy to, było, to była taka y, taktyka Rosjan, żeby pod firmy Słupy w Europie rejestrować sygnały, a ponieważ firma SpaceX nie do końca wiedziała, gdzie są te pozycje ukraińskie, a gdzie są rosyjskie, no to nie mogła wyłączyć wszystkich tych uszuk. Ale udało się Monowi ukraińskiemu przeforsować rozwiązanie, że wyłączają te wszystkie podejrzewane o nielegalne pozyskiwanie sygnału Starlinki. Włączono przy okazji część ukraińskich, ale Monza zgłosił jakby rejestr tych, które powinny być z portem włączone. I włączono. Potem Rosjanie... Znaczy, ludzie dostali opcję logowania się od nowa, prawda? Na no, nowych zasadach, czy na nowych... Po prostu, operacja, je. je. je. To, tak, mhm. a potem Rosjanie, to jeszcze powiem jako ciekawostkę, potem Rosjanie próbowali na słupy w Ukrainie rejestrować starlinki, i się okazało, że przekazali dane swoich pozycji ukraińskiemu kontrwywiadowi. Więc to tak jako ciekawostka. Tak, o tym, że odcięto Rosjanom do dostęp do Starlinków mówimy od wielu tygodni. Ale chyba się nie spodziewaliśmy, że to będzie miało aż taki wpływ na sytuację na froncie, bo z tych rosyjskich szeregów wypływały też informacje, że oni są po prostu ślepi i głusi, nie bardzo wiedzą co robić. Tak, zwłaszcza, że zauważmy, że w tej wojnie Rosjanie naśladują Ukraińców. Jeżeli ukraińskie oddziały operatorów dronów korzystają ze Starlinków, to Rosjanie robili dokładnie to samo. No i jak włączono Starlinki, no to drony rosyjskie zostały te mniejsze uziemione mhm. i wywiad i łączność na froncie i w okolicach także zostały, także zostały włączone. Oczywiście zwiększyło to straty rosyjskie, zatrzymało to pewne działania ofensywne, natomiast pamiętajmy, że w skali strategicznej, nie taktycznej, w skali strategicznej. Niestety Rosja cały czas może tą wojnę wygrać, zamęczając Ukrainę. Ostatnio zrzucono sześć bomb lotniczych na przykład na Tamę pod Charkowem. My do końca nie wiemy jakie, jaka jest skala zniszczeń, ale widzimy, że Rosjanie już nie starają się nawet wygrać na froncie. Oni starają się złamać Ukrainę atakując infrastrukturę cywilną. Pociągi wypełnione ludźmi, autobusy wypełnione pracownik, pracownikami itd. To jest już stricte terrorystyczna taktyka, żeby łamać nawet nie państwo, a ludność ukraińską. Mhm. I to, i to długotrwała wojna taka jest wykańczająca. Ale wie pan, ja już to raz dziś cytowałam, to jest Business Insider i rozmowa z Georgem Barrosem, analitykiem konfliktu z Instytutu Studiów nad wojną, który twierdzi, że Ukraina spowalnia Rosję, odzyskuje teren w kluczowych obszarach. Taka jest opinia ekspertów od wojny. Ukraińskie ukierunkowane kontrataki napędzają nową dynamikę na polu walki i mamy pomagają w tym oczywiście nowe technologie i pierwszy raz od 2023 roku mamy do czynienia z sytuacją że Rosja przepraszam Ukraina więcej odzyskuje niż traci tak i to odzyskuje przy pomocy dronów, ale naziemnych. prawda. To jest taka pewna nowinka w tej wojnie, chociaż już przez wiele miesięcy testowana, ale Ukraińcy wdrażają w swoich oddziałach bataliony wyłącznie, wyłącznie etatowo skoncentrowane na operatorach, operatorów, operatorach dronów naziemnych, które są uzbrojone w karabiny maszynowe a ładunki wybuchowe, bądź też rozkładają miny, bądź też rozkładają druty kolczaste. Jak wygląda dron naziemny? Tak jak wyobraźmy sobie mały dron cywilny, który sobie lata. Wyobraźmy sobie taki miniaturowy czołg sterowany zdalnie, tylko mający gosienicę poruszający się tak jak czołg, tylko w takiej miniaturze, z zamontowanym karabinem maszynowym, minami, bądź też rozciągający druty kulczoste. Pan, Nie to wiadomo, to z tych przypomina... oddziałów udało się... Mm -hmm. Tak, tak, proszę. Tak, proszę. Jednemu z tych oddziałów udało się wziąć do niewoli rosyjskich żołnierzy, którzy się poddali. I teraz tak, są plusy i minusy tej taktyki ukraińskiej. Plusy są takie, że mamy tutaj ogromną wojnę innowacji Ukraińcy są liderem tego i to stosują i to jest bardzo dobre. Minusem jest to, że stosują to wyłącznie dlatego, że mają problemy kadrowe i muszą zastąpić żołnierzy, no bo operator, jest mniejsze prawdopodobieństwo, że operator drona naziemnego zginie niż jak piechur idzie do szturmu. Czyli nawet jeżeli dron zostanie zniszczony, to operator przetrwał i może wysłać kolejnego. W ten sposób Ukraińcy starają się niwelować to, że stracili dużo ludzi i mają małe kadry, jeżeli chodzi o pozyskiwanie kolejnych, kolejnych rekrutów na wojnę. To mi trochę przypomina sytuację z ciśniny Ormus, w której ruch został zablokowany przez dalnie sterowaną motorówkę, którą Iran wysłał w stronę jednego z tankowców. Powiem, powiem pani więcej. Jestem zaskoczony nieporadnością amerykańską, dlatego że przecież Ukraińcy stosują także drony morskie, paraliżują Morze Czarne, szlaki rosyjskie, rosyjską flotę wojenną i tak dalej. Wystarczyło wyciągnąć z tego wnioski. Przecież była sprawa konwojowania statków cywilnych przez ciśnienie Ormus, tak? Nie musiały tego robić wcale amerykańskie okręty z załogami liczącymi po kilkaset, a nawet ty tysiące ludzi bardzo drogie, których e, manewrowanie w ciśnieniu jest bardzo trudne, więc łatwo Irańczykom było mhm. uszkodzić taki okres Musimy i to już kończyć. byłoby po wojnie. A można było wykorzystać drony morskie, po prostu. Zwłaszcza, że Ukraińcy proponowali pomoc, ale może Donald Trump musiałby zdjąć swoje zdjęcie z Władymirem Putinem ze ściany Białego Domu, to zostawiam Państwa z tym pytaniem. Michał Bruszewski, Defense24 z nami. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. I dziękuję Państwu za wspólny czas. W południe w Polskim Radiu 24. Suma wydarzeń. Reklama.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 Autopromocja.